Witam Państwa w Roguźnie, na Dniach Pola Syngenta, na stanowisku, które dotyczy ochrony rzepaku. No właśnie, jakie problemy są aktualne, najbardziej aktualne, jeśli chodzi o ochronę i jakie rady na to? Tutaj jeśli chodzi o ochronę, to co też chwileczkę temu mówiłem producentom, na pewno walka z chwastami ciągle stanowi wyzwanie dla producentów rzepaku, dlatego, że w sierpniu mamy trudne warunki. My ze swojej strony proponujemy zastosowanie kolzoru trio. Zaraz po założeniu plantacji jest to herbicyd trójskładnikowy, przygotowany nawet na trudne warunki. Jeśli w sierpniu, prawda, brakuje wilgoci, substancje aktywne są tak dobrane w tym herbicydzie, żeby on spisał się znakomicie i zabezpieczył nam plantację przed wielkimi chwastami dwuliściennymi. Natomiast jeśli chodzi o walkę z samosiewami zbłuszczy, chwastami jednoliściennymi, polecamy nasz herbicyd Zetrole, które możemy stosować tutaj jednorazowo, obłącznie w metodzie dawek dzielonych, która byłaby tutaj bardzo przydatna, w szczególności dla tych gospodarstw, które stosują metodę uprawy uproszczonych. No, a może by jednak wrócić do metody tradycyjnej, jednak skrzesić orkę, bo orka część problemów rozwiązywała. Tak, jak najbardziej. Uważam, że zarówno gospodarstwa, które na dzień dzisiejszy dalej stosują wykorzystanie prawda, pługa, radzą sobie znakomicie z uprawą rzepaku i osiągają bardzo dobre efekty. Oczywiście w wszystko jest kwestią, jak to wszystko wykonujemy, a w szczególności w sierpniu, ile nam to czasu zajmuje. Chyba cały czas jeszcze jest wyzwaniem to, żeby po rozpoczęciu w ogóle wszelkich uprawek, kiedy ruszamy to pole i chcemy założyć plantację rzepaku, to upływa nam za dużo czasu. Wiadomo, że orka powoduje tutaj duże zmiany w glebie, musi ta gleba być z powrotem bardzo szybko ugnieciona, przygotowana do siewu i im mniej czasu nam to zajmie, tym w uprawie orkowej są lepsze efekty. To samo, jeśli chodzi uprawę uproszczoną. Tutaj oczywiście rośnie nam popularność nawet technologii jednego przejazdu, ale za to z kolei rodzą się inne wyzwania, inne problemy, jak chociażby ustabilizowanie tej głębokości siewu, które jest znacznie trudniejsze w tej technologii jednego przejazdu i zdarzają się takie prawda, problemy, że gdzieś ten rzepak w tej technologii jest za głęboko zasiany i, nie wschodzi. i po prostu nie wschodzi. Więc tutaj... A rolnik sobie myśli, że może coś jest nie tak z nasionami. Ale mówię, tutaj wyzwania są zarówno w jednym, jak i w drugim systemie i bardzo liczy się czas i bardzo liczy się precyzja. Także nikogo, zakup nawet najnowszej technologii nie zwalnia z tego, żeby te stare zasady były w uprawie rzepaku zachowane dalej. Problemem, który nawraca w ostatnich kilku sezonach jest ta nieszczęsna śmietka, na którą właściwie nie ma bata. A może Wy macie jakiś bat na nią? No my przede wszystkim, też jak tutaj mówiłem przed chwilą producentom, polecamy, żeby przypilnować tematu. Może nie tyle liczyć na takie radykalne, rozwiązania chemiczne, bo one oczywiście są w naszej dyspozycji dalej, są środki ochrony roślin dedykowane temu problemowi, ale przede wszystkim, żeby tego pilnować, czyli tutaj wspomniany monitoring, żeby wykonać zabieg przede wszystkim w odpowiednim momencie, żeby trafić z tym zabiegiem, żeby rzepak po zasianiu, po założeniu plantacji jakby tutaj przez te tydzień, dwa czy trzy nie zostawiać samemu sobie, bo on właśnie wtedy jest w tym krytycznym momencie pod kątem e, występowania śmietki na plantacji, jej zwalczanie i wtedy po prostu musimy bardzo pilnować tej plantacji i samo zaprawianie, wykorzystanie zaprawy insektycydowej jakby nas z tego nie zwalnia. Tak? Dlatego była mowa tutaj o żółtych naczyniach, o monitorowaniu i wykonywaniu właśnie w odpowiednim momencie, kiedy ten nawet występuje zabiegów właśnie insektycydowych.